wskaźnikiem Bożej mocy. Ja chciałbym was poprosić, chcę coś się pokazać. Wiecie, jest taki fragment, nie będę go całego czytał, bo to jest długie, z pierwszej księdze Samuela w II rozdziale. Ci z was ma Biblię, żebyście sobie ją otworzyli w tego rozdziału, żebyśmy pośledzili tam parę rzeczy. Tam jest taki tekst, starodawny, o skrzyni Bożej. Skrzynia Boża to była Arka Przymierza, taka skrzynka. Skrzynka, która wtedy prezentowała Boga. I Bóg działał przez tą skrzynkę. Tam, gdzie była ta skrzynka, tam był Bóg. Ja nie będę tego opisywał, poczytajcie sobie Biblię. Wiecie zresztą o tym, jeżeli czytacie, to wiecie o co chodzi. I ta skrzynka kiedyś została zrabowana przez naszych wspaniałych przyjaciół z Palestyny, ówcześni, ówczesnych Filistyńczyków. No i oni jak zrabowali, bo oni obrabowali Izrael, zrabowali też im tą skrzynkę najbardziej świętą rzecz. I oni ją przynieśli do swojej świątyni. Oni dali takiego bałwana, który miał na imię Dagon. Takie bydle stało duże, drewniane, z rękami rozłożonymi i oni go tam wstawili, bo oni mówią, to teraz będziemy jeszcze mieli Boga jachwę. Mamy takona, to do Towarzystwa prowadzimy mu jachwę. I wnieśli tą małą, metrową skrzynkę. I wychodzą rano ci kapłani oddać no. część takonowi, a ten wielki posąg leży na ziemi. Urywany ma urywane ręce. I to wszystko leży przed tą Czy już klimat? Uciekli z tamtych. I w tym momencie zaczęła, zaczęła się rozprzestrzeniać plaga. Wiecie jaka? Hemoroidy ogromnej wielkości zaatakowały ich filistyńskie tyłki. To nie ja napisałem bibliotek. Poczytacie o tym. O hemoroidach? wielkości piłeczek ping-pongowych w tyłkach filistynczych. Taki Boży numer. Jak coś Cię kuje, to jest to religia teraz. Czujesz taki kucie i dyskomfort? To to jest duch religijny, który nie chce, żebyś tego słuchał. Opowiem Ci o Bogu, który zrobił im taką robotę, że mieli z tyłków jesień i średniowiecza. I to poszło masowo przez cały kraj. I oni wpadli w panikę i zebrali wszystkich magów, wszystkich wróżbiarzy, wszystkich swoich kapłanów, którzy też mieli wrzody. Wszystkich książąt z wrzodami. I zrobili ogólnonarodowe spotkanie. Dlaczego? Po każde pójście do wychodka, Przypominało im, że jachwę jest Bogiem. Każde natężenie jeli doprowadzało ich do potwornego bólu i krwawienia, a w ich umyśle powstawała myśl. Chyba jesteśmy w błędzie teologicznym. Szcząt Dagona. Bo kupki nie możemy nawet zrobić. Bez bólu. Tak on zrobił robotę. Do tego stopnia. Pływa świętość na świat. Bóg mówi o to pośle mojego Ducha. I On przekona świat o grzechu sprawiedliwości i sądzie. Amen. Lepiej nie mogli być przekonani o grzechu. Lepszego przekonania o grzechu nie można mieć. Rozumiesz? Takie mieli przekonanie o grzechu, że zastanawiali się, czy zjeść śniadanie, czy nie. Bo wieczorem będą bardzo przekonanie o grzechu. Rozumiesz? Szok. To im zaserwował Pan? Pan nie lubi kiedy się z niego drwi. Taka bozia. Widzicie? Oni się opamiętują, co ciekawe. I szybciutko wypychają tą skrzynkę za granicę Izraela. Ale tu dopiero jest nudny. Ta skrzynka ląduje w Izraelu, ale Izrael jest w takim stanie, że szok. Po prostu. Jest w bardzo złym stanie. Boży Naród. Boży Naród, w ogóle nie ma świadomości, realności Królestwa. Boży Naród, który żyje tak jak ci Filistynczycy, chociaż mówi Jesteśmy Bożym Narodem. Słuchałem ostatnio takiego kaznodziei, nazywa się Joseph Prince. Taka też ciekawa postać. I ten Joseph Prince mówi tak, rzecz. Owce od świni różni to, że owca, jak się ubrudzi, no bo owce też się brudzą, na przykład wpada w kałużę i się pobudzi. To ona tego nie lubi. Wychodzi z tej kałuży. Świja natomiast, jak zobaczy kałużę, to wpada w nią i mówi: Hallelujah! Jezus jest Panem. <słuch> On mówi: W kościele jest bardzo dużo świń, które nie są owcami. W kościele są owce i świnie. I owcy od świni różni to, że owca nie robi grzechu, czasem grzeszy, ale się szybko umywa. a świnia grzeszy i mówi, halleluja. To proste oddzielić owce od świni. To bardzo proste. I Izrael żył jak świnia. Był owcą, ale leży jak świnia. I została tam ta arka przyniesiona jest napisane, a par wytracił spośród mężów w P3, z tej miejscowości, gdzie była Arka, 50 tysięcy, takiego regionu, 57, 50 000, 700 mężów za to, że zaglądali do Skrzyni Pańskiej. Wiecie, co oni tam robili? Zaglądali do Skrzyni Pańskiej. Oni zaglądali. Ktoś powie, wow! Co to dlaczego? Dlaczego Bóg wytracił tych ludzi? Przecież oni oni byli Bożym Narodem, przecież oni już nie czcili żadnego Dagona. Nie, oni nie mieli Dagona, nie mieli żadnego innego bóstwa na zewnątrz. Ale bałwany były w nich. I oni nie potraktowali skrzyni Bożej poważnie. Oni przychodzili tam zaglądać. A co tam jest? A tam taka piącha anielska u ciebie. Fatno. Rozumiesz? Oni tam zaglądali. Do duchowej rzeczywistości się nie zagląda! W nią się wchodzi i się żyje. Przyjaciele, nie możemy na pół gwizdka chodzić z Bogiem. To nie znaczy, że my nie upadamy. Upadamy, póki chodzimy w ciele. Ja też upadam, nie lubię tego. wrzegać mi się chce na moje upadki. Rozumiesz? na to, że uniosłem się na żonę, nieraz. Tu usłuchiwałem ludziom, mówiłem o miłości, a w domu się wydarłem na moją żonę. Byłem nieprzyjemny dla moich dzieci, nie lubię tego, nie chcę tego, nie znoszę tego. Jestem owcą, tak czasem wpadam w błoto, ale nie lubię tego. Ale podjąłem w, swoim decyzji, w życiu decyzję i ja będę wchodził w duchową rzeczywistość. Ja będę wchodził Bożą chwałę. Ja będę wchodził w Boże Królestwo, a nie będę tam zaglądał i przyglądał się, co tam jest. Ludzie stoją w kościele na uwielbieniu i nie podniosą paznokcia do góry. Stoją tak. tak Czego tak stoisz? Pana chwalę. Ja mówię, jak? Czym? Tak wewnętrznie chwalę Pana. Ja ciekawy, ciekawe, jak z żoną w łóżku seks wewnętrznie uprawiać. Jak tam uprawiasz seks wewnętrznie z żoną? Tak wewnętrznie leżycie i co macie? Co Ty myślisz, że to... Że to? A, jak ty się, a jak wewnętrznie na przykład kabaret oglądasz? Wewnętrznie obejrzyj. Kabaret moralnego niepokoju, tak wewnętrznie obejrzyj teraz. A może inaczej się uciesz wewnętrznie jakoś? Każdy fragment naszego życia musi być maksymalny! Musisz być maksymalistą! Nie bój się, że zbłądzisz, nie bój się, że upadniesz. nie bój się, że coś będzie nie tak. Bądąc maksymalistą, Bóg będzie Cię chronił, prowadził i błogosławił. Ale jeśli będziesz zaglądał i mówił, no zobaczymy, co się wydarzy. Wiecie dlaczego Kościół jest słaby w Polsce? Ludzie przychodzą i mówią, zobaczymy, co się wydarzy. Dlaczego Ty się pytasz, co się wydarzy? Stań się częścią. Stań się częścią. Stań się częścią. Dlaczego zastanawiasz się? Dlaczego się zastanawiasz, co tu zrobić? Po prostu jutro rano wstań. Jutro rano wstaniesz i zacznij głosić Ewangelię. Aleluja! Jutro zacznij głosić Ewangelię komu? Komu chcesz? Wiesz, koło masz głosi Ewangelię? Komu chcesz? Komu chcesz? Jutro zacznij uzdrawiać chorych? Jakich? Chorych? Których? Których chcesz? Jutro zacznij wypędzać demony. Z kogo? Z kogoś, kto ma demony? A gdzieś się przypomina, przy Tobie. Będzie stał, Będzie Jarał szluga. Zapytaj go się, przepraszam bardzo. Czy chciałby pan być wolny od pana Ewa bo tak jak już ktoś czuje, że Pana może rak zezreć. Takie mam jakieś przekonanie. pan jak będzie jarał, to Pan się wykończy. Czy Pan by chciał, a wtedy się powie na przykład koń się leszczu. Na przykład tak Ci odpowiem, jedna z opcji. I Ty powiesz, wie bardzo. Normalnie ten Pana uderzył w twarz, ale że jestem chrześcijaninem i poznałem Boga miłości, to po prostu Naprawdę życzę Panu, że Pan też Go pozwał. Nawiąż jakiś kontakt, zrób coś. A jeśli człowiek do Ciebie powie, proszę Pana, ja już tyle czasu już próbuję rzucić palenie, a to ja mam świetny pomysł, proszę Pana. Ja Panu powiem, jak Pan może rzucić palenie. On mówi, Pan zna sposób? Oczywiście, że zna sposób. I wtedy mu powiedz, że poznałeś Jezusa i moc Boża działa przez Ciebie i powiedz mu, to ja teraz położę na Pana ręce, czy Pan pozwoli? Zrób to, zacznij to robić. Kiedy? Kiedy chcesz? Spójrz teraz swoje serce. Może myślisz, że to jest niemożliwe dla Ciebie, ale Bóg jest bokiem rzeczy niemożliwych. Może myślisz sobie, ja tego nie umiem, ale Bóg mówi, ja Ciebie nie pytam, czy Ty umiesz. Bo ja nie przyszedłem do tych, co umieją, tylko do tych, co nie umieją. Amen. Jezus nie przyszedł do sprawiedliwych, tylko do grzeszników, nie do zdrowych, tylko do chorych. No co, Który zdrowy idzie do lekarza? Przepraszam. Do lekarza idzie chory! Chory! Jednak nie przyszedł do ciebie, bo ty umiesz głosić, bo ty umiesz utrawiać, bo ty umiesz uwalniać, bo ty umiesz to, bo ty umiesz tamto.